ale umarł według planu Bożego. A teraz Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy tronu Boga Wszechmogącego. Szatan zdecydował, teraz muszę zająć się naśladowcami Jezusa. Będę ich niszczyć. A nie sądzisz, że święty Stefan, pierwszy męczennik wczesnego kościoła, padł na ziemię, gdy kamienie rzucano na jego ciało i jak oddał ducha i wszedł w obecność Boga? Czy nie sądzisz, że szatan powiedział szach, Mat, mam cię tym razem, gra się skończyła, Boże. Jezus jest w niebie, ale ja teraz zniszczę Jego naśladowców. Uczynię ich tak wystraszonych, że nigdy oni nie będą mieć odwagi wyjść i nieść Ewangelię do następnego pokolenia. I twój plan, Boże, będzie udaremniony. Bóg jednak mówi, gra się nie skończyła, szatanie. Król ma jeszcze jeden ruch. Jak widzisz, krew męczenników stała się nasieniem Kościoła. Gdy krew Szczepana i krew innych męczenników wylewała się na ziemię, po nich powstawała i rosła grupa ludzi. Bożych ludzi. Ludzi odwagi i wiary. Są oni rozproszeni z Jerozolimy i z powodu prześladowań idą na cały tamtejszy świat, a następnie głoszą Ewangelię z martwych całego Chrystusa. Można powiedzieć, szatanie, przegrałeś jeszcze raz. Chociaż dzisiaj ten stary wąż jest nadal miotającą siłą. Myślę, że ma on dwie podstawowe strategie. Jedną jest, jak zawsze, że próbuje on poddać korupcji boży materiał siewny. Czy mogę powiedzieć, że w dużej mierze udało mu się w jego strategii? Nie mówię o zewnętrznym świecie, tam, mówię tutaj, o nas, w tym pomieszczeniu, w naszych domach, w naszych kościołach, jak wielu z nas, nie wiedząc, że igramy wprost z szatanem, zdecydowała się, aby chodzić własną drogą. Prowadzić własne niezależne życie. Nie w posłuszeństwie przed Bogiem, ale ulegając i skłaniając kolana przed szatanem. Och, możesz powiedzieć, nie jestem czcicielem szatana. Jeśli nie skłaniam kolana w posłuszeństwie przed Bogiem, to skłaniamy kolana przed szatanem, będąc jego narzędziem w tym świecie. Bo jest to walka kultu. Jest to walka o poddanie się, to walka o zgięcie kolana. Cały czas chodzi szatanowi o to, aby ludzie oddawali cześć i chwałę stworzeniu, a nie stwórcy. I niestety ludzie religijni to robią i dzisiaj. Oddają cześć i chwałę stworzeniu, a nie stwórcy. Dlatego modlę się i pragnę, aby Bóg zesłał przebudzenie w Jego kościele. Duchowe przebudzenie które może oczyścić Kościół Jezusa i przygotować Go na wzięcie do nieba oraz pozwoli nam przynieść chwałę Bogu tu, na ziemi. Uważam, że według Bożego czasu i Bożego planu to się wydarzy. Szatan ma inną strategię. Nie tylko doprowadzić do korupcji święty materiał, siewny, ale też aby je zniszczyć. I wiemy, że prześladowanie Kościoła Jezusa w dzisiejszym świecie nigdy nie było bardziej intensywne niż obecnie. Szatan myśli, że może ma szansę, aby postawić Boga w pozycji szach, mat. Jednak nasz Król, nasz Bóg ma zawsze jeszcze jeden ruch. Temat jest bardzo obszerny i historia bardzo długa, bo trwa już kilka tysięcy lat. Więc zapraszam za tydzień do kontynuacji tematu. A dzisiaj zapraszamy do słuchania i do udziału w audycji Wiara i Wolność. Ze mną również Ania i Józef Lupa.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 Zaczyna. Tragiczni komedianci, od tylu lat ci sami, niepowtarzalne, stworzą kreacje, zamieniając się znowu rolami. Ten, który dziś gra króla, do wczoraj nosił halabardę, a jutro będzie tylko błaznem. Prawa tej sceny są twarde. Premiera za premierą, pomysłów nie zabraknie. Publiczność zna ich wszystkie sztuczki, a jednak cudów łaknie. Po każdej plajcie antrakt, a po nim znów premiera. Jeszcze większa plajta, a teatr nie umiera. Siedzę na twardym krześle, w największym świata teatrze. Patrzę i oczom nie wierzę, nie wierzę. Ale patrzę, a obok mnie w milczącym tłumie W cieniu tej wielkiej sceny Artyści cisi i prawdziwi Artyści niespełnieni Nie zagram w tym teatrze, nie przyjmę żadnej roli A serce, a co serce, sercem, a niech tam sobie boli Każdy nowy sezon niech będzie jak pokuta stąd przecież wyjść nie można więc siedzę jak przykuta do tego właśnie miejsca w największym świata teatrze patrzę i oczom nie wierzę nie wierzę ale patrzę pode mną smutna ziemia nade mną nieba kurtyna więc czeka masz reżyser niebieski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 Piłat kolejny raz próbował znaleźć wyjście z tej sytuacji Rzucił w kierunku tłumu Patrzcie, powiedział Jezusie Prowadzą go do was, aby ogłosić, że nie stwierdziłem w nim żadnej winy. Oto człowiek. Gdy go ujrzeli, arcykapłani i słudzy zaczęli krzyczeć, ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Piłat tracił kontrolę nad tą pełną napięcia i niebezpieczeństwa sytuacją. Był zdesperowany i był gotów zrobić wszystko, by nie dopuścić do wybuchu rewolty. Ryk tłumu żądającego ukrzyżowania Jezusa był tak potężny, że przebijał się przez grube ściany jego pałacu. Stojący przed nim oficjele religijni stracili cały swój majestat i godność. Oni przewodzili tłumowi, który żądał ukrzyżowania Jezusa. W samym centrum tego oszalałego wściekłości, rządzy krwi tłumu stał Jezus. Ze związanymi rękoma, z krwią ściekającą z Jego zmasakrowanego ciała, z głową zbroczoną krwią, która spływała na Jego twarz spod korony cierniowej, której ciernie miały ponad 4 cm długości. Czy stał z wyprostowaną głową? Czy jego oczy ciągle były wypełnione współczuciem, a zachowanie było pełne godności i siły? Patrzył w twarze swoich oskarżycieli i milczał. Piotr w tym momencie wyrzucił z siebie pytanie. Czy nie słyszysz, jakie ci stawiają zarzuty? Ale jemu nie odpowiedział ani słowa i gubernator bardzo się dziwił. Kiedy Piłat ciągle podtrzymywał swój werdykt, w którym stwierdził, że Jezus jest niewinny, Żydzi odpowiedzieli – my mamy swoje prawo, zgodnie z tym prawem zasługuje on na wyrok śmierci, ponieważ podawał się za Syna Bożego. To stwierdzenie zmroziło Piłata. Coś musiało w nim drgnąć i nagle zaczął dostrzegać prawdę. Wrócił do Jezusa i nakazał Jezusowi, by powiedział mu, skąd pochodzi. Kiedy Jezus w tej sytuacji nadal milczał, Piłat stracił cierpliwość – jego oczy musiały być szeroko otwarte, a twarz nabrzmiała od gniewu, gdy krzyczał Nie chcesz rozmawiać ze mną? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że mam prawo uwolnić Cię? I mam również prawo Cię ukrzyżować? Jezus nawet nie drgnął. To, jak zareagował i odpowiedział w tej sytuacji, musiało spowodować dreszcze przebiegające po plecach Piłata. Jezus odezwał się. Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdybyś jej nie otrzymał z góry. Dlatego ten, który mnie wydał w Twoje ręce, bardziej zawinił. Piłat musiał w tym momencie wyjść z siebie. Przecież robił wszystko, by uwolnić Jezusa od żądającego Jego śmierci tłumu i religijnych przywódców. Ale ostatecznie padł argument, który zneutralizował Piłata. – Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Kto podaje się za króla, występuje przeciwko cesarzowi. Rękawica została rzucona. Piłat wiedział, że teraz gra toczyła się o jego stanowisko i o jego obiecującą przyszłość. – Piłat zdobył się na jeszcze jeden żałosny akt kompromisowego załatwienia sprawy Jezusa. Miał rozwiązanie, które według niego powinno zaspokoić tłum spragniony rozlewu krwi i upartych oficjeli żydowskich. Częścią obchodów święta Paschy Piłat uczynił zwyczaj uwalniania jednego więźnia, którego uwolnienia domagał się tłum. Tak się akurat złożyło, że w tym czasie uwięziony był notoryczny przestępca i zabójca zwany barabaszem. Tak więc Piłat zapytał tłum którego z tych dwóch mam więc wam wypuścić? Barabasza czy Jezusa, którego nazywają Chrystusem? To była upokarzająca dla Żydów sytuacja, by wybierać pomiędzy mordercą a Jezusem. Ale zazdrość i nienawiść, jaką przywódcy religijni darzyli Jezusa, ponownie zwyciężyła. Resztki ich dostojeństwa i godności uleciały z nich, gdy skandowali. Nie tego! Daj nam Barabasza! Nie tego! Wypuść Barabasza! Znawcy i nauczyciele prawa, kapłani Boga, religijni przywódcy Izraela, żądali uwolnienia Barabasza mordercy, a Jezusa skazywali na śmierć poprzez ukrzyżowanie. Przyłączyli się do chóru, który wrzeszczał. Strać tego, a wypuść nam Barabasza! Aby uczynić ich wybór oczywistym, Piłat zadał pytanie, które rozbrzmiewa przez tysiące lat. A co mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? A wszyscy zawołali. Ukrzyżować! – zapytał raz jeszcze. – A cóż on złego zrobił? Ale oni krzyczeli. Na – krzyż! Na krzyż! z nim! – Jaki jest twój wybór? Kogo ty wybierasz? I'm mm -hmm. mm -hmm. Prowadziłeś go sam Mesjasza, święte ciało A nie mnie wypchnąłeś na krzyż Czy to nie Ty? Zdjęcia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 Rozdział 7, wiersze 13 i 14 Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Pytanie? Co to znaczy, jakże ciasna jest brama i wąska droga,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 Mamy większą ekipę. Tak. Ja mam sam przepustkę. Ja zaraz to zabieram i wydamy tutaj. Słuchać świadectwa ludzi, którzy byli w waszym położeniu. Dziś są na wolności. Jak Bóg przemienił ich życie w więzieniu właśnie. Większość z nas, jak teraz rozmawiamy, jeździmy tutaj się okazuje, że większość z nas otarła się o to miejsce, w którym wy jesteście. Także tak naprawdę na świecie chodzi wielu szczęściarzy, którzy tu nie trafili. Takich jak ja, kiedy miałem okazję zbiać z miejsca wypadku i dostałem wyrok w zawieszeniu ale mogłem też tutaj trafić. I czasami jest tak, że ja siedziałem pod drzewem i ryczałem jak wół, bo już nie dawałem sobie rady ze sobą, flałem jak szewc i robiłem wiele innych złych rzeczy. I w pewnym momencie ktoś usłyszał mnie, tym kimś był Bóg i w jednej chwili zabrał mi te rzeczy. I jesteśmy tutaj takim świadectwem dla was też, że miejsce, w którym jesteście, chociaż za, w oknach są katy, może być miejscem wcale nie więzienia waszego, a wewnętrznej wolności. Tak naprawdę wolność człowieku albo niewola odbywa się w środku, tu. Także, a zawsze takie spotkanie rozpoczynamy pieśnią. Także ja nie mam tego może dużo, ale numer drugi i piąty, dwa i pięć. Obserwujesz trochę tych ludzi, którzy przychodzą na tą wspólnotę tutaj? Czy, czy ja ich obserwuję? Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. Jaki, to znaczy, jakiego rodzaju obserwacje? Jesteś człowiekiem gdzieś z zewnątrz, który przy, przypatruje się. No nie jestem z zewnątrz, ja jestem klawiszem. Ale nie jesteś jednym z nich. jakich widzę? Wiesz co, to rzecz jest dla mnie charakterystyczna, że, to jest, że oni się bardzo tutaj oni są prężni w tym działaniu tutaj. Że oni tak widać, że oni chcą coś zrobić, prawda? A przy czym dosyć istotna rzecz, że do tej pory na przykład nie wydarzyło się nic złego, jeśli chodzi o złamanie jakiegokolwiek regulaminu czy przepisów. W związku z powyższym oni respektują wszystko, czego my od nich chcemy, no więc dalej mogą działać i tutaj działają. To jest dosyć fajne. Te spotkania odbywają się dosyć, dosyć często. Dodatkowo oni mają dwa razy w tygodniu we wtorki i, i w czwartki mają spotkania takie, że oni się sami spotykają w jednej ze świetlic. Także to też widać, że to oni tak jak coś, sami od siebie prawda, coś chcą robić. No to to jest akurat pozytywne. Ja mam na imię Bogdan, mam 52 lata. Kiedy Bóg mnie zmieniał miałem 39 lat. I byłem w akurat nie miałem nic. Nie miałem, byłem kompletnie czy jak innych ludzi. I kiedy Bóg mnie zmieniał, to zmieniał w takim momencie, że nie chciało mi się żyć. Że myślałem, że najlepszym wyjściem tej sytuacji, będzie skończyć ze sobą. Mimo tego, że miałem wspaniałe początki, bo wchodzę z dobrego domu i, i miałem wszystko. Skończyłem szkołę, skończyłem szkołę średnią, później dostałem się na studia e, wokalne. Wyjechałem do Bułgarii, do Sofii studiować śpiew operowy. I mówiono, że przede mną wspaniała przyszłość, ale ja już byłem uzależnionym człowiekiem. I skończyło się to tak, że po pięciu latach studiów wróciłem do Polski z zaświadczeniem ukończenia studiów semestralnie. I wróciłem, i zaczął się początek końca. Po dwóch latach byłem już włóczęgą. I, I uczyłem się nie tylko po Polsce, ale i za granicą, ale wszędzie jako alkoholik. Nic nie, co zdobyłem, to, to traciłem na alkohol. W 1994 roku, skrajnie wyczerpanego w piaskownicy, przykrytego dekturami, znalazła mnie policja. Zawieźli mnie do ośrodka obiektowego. I tam przez 10 dni odrywano mnie z alkoholu. Ale nie miałem nadziei, nie wierzyłem w to, że to cokolwiek pomoże. Ja wiedziałem, że zaraz po powrocie zacznę na nowo pić. Ale do tego ośrodka jeździła misja chrześcijańska. Jeździli ludzie, których Bóg wyratował z alkoholu. I poszedłem na to spotkanie. Poszedłem na kawę i ciasto. Nie wierzyłem, że to cokolwiek mi da, ale chciałem zjeść kawałek dobrego ciasta. Długo już pracujesz, dziś w Zajmawiecie. W zakładzie karnym pracuję 4,5 roku, czyli niedługo. No i, i co po tym okresie możesz powiedzieć? O, o tej rzeczywistości którą oglądasz? A, a, o to, jest straszne. Pewne wyobrażenia? to jest straszne. Nie miałem żadnych wyobrażeń. Co to znaczy, że jest straszne? To jest straszne, bo to ma się nijak do tego, co można byłoby... Nie, ja nawet nie próbowałem sobie, będąc gdzieś tam za murami, pracowałem w zupełnie innej branży, próbować wyobrażać, jak to by mogło być. Wszystkie obrazki, które gdzieś tam oglądamy w telewizorze, czy są to nawet dokumentalne filmy, czy paradokumentalne, mają, mają się nijak do tego, co, co tu się dzieje. To jest inny świat. Ja pamiętam, co mieliśmy ten koncert w Wałżychu. Znaczy, przyjechał też człowiek, który z rodziną całą, a nawrócił się we więzieniu. A się po co? Po ciastka. I, i jaki miał problem? Jemy ciastka, pastor mówi o, o przebaczeniu, a on do mnie, bo to wiesz, on tylko wszedł na ciastko. mówi, ty, słuchaj, zigzak, Mówię, a co ja mam zrobić? Mówi, facet dwa lata mi dzieci gwałcił, wiesz co, to mi od razu mi się, wiesz, w głowie poprzewracało. Już ja układam jakąś tam, nie? Ale później sobie myślę, no nie, tak nie mogę myśleć. Ja mówię, słuchaj, wiesz, ja nie wiem, ale wiem, że w Chrystusie jest to możliwe. Dzisiaj ten facet służy Bogu w Obrzychu yy, w swoim kościele. Mhm. Jest, yy, jest takie taki, taki zapalenie, za też, też stary wiece dywa, nie? A, Ale rozmawiaj z jego żoną. Bo to jest ta żona, którą lał, a to są te same dzieci, który, którymi drzwi zamykał? Myślę, że pan nie wie, nie jak nie wie, jako wychowawca, to pan wie, jak pan listy, nie? Nigdy nie? E, jak, jak precydywa przychodzi siedzieć, to kochana Małgosiu, jak tam nasz Jaś i Celinka. A jak był na wolności, to drań mi drzwi, drzwi zamykał. Ja to wiem, bo ja tak samo robiłem i dlatego po to tu jestem. No. Nic więcej, chcę tylko pokazać że jestem, że żyje, że można inaczej, zostawić nadzieję, a wybór należy do ludzi. Ja mówię, ale to trzeba, to trzeba dorosnąć, nie? to trzeba zrozumieć, nie? Ja, ja, ja po prostu zrozumiałem pewne rzeczy, to do mnie przyszło samo. To, to nie jest tak, że ja tam szukałem, mówię, że akurat znalazłem się, znalazłem się w takim miejscu i po prostu wtedy się stałem otwarty, ja to zrozumiałem przed osadzeniem, nie? tylko może to było, ja byłem już tak, w takim procesie nieodwracalnym, także to, to, że się znalazłem tutaj, to już nie można było temu zapobiec, ale... Mówię, ja już rozumiem wcześniej, że muszę coś zrobić z tym życiem, że to... Że to... Takimi wyrokami są wyroki. No to tu są różne wyroki. Są, w tej grupie są tutaj uczęszcze. Też są różni ludzie, tu są, to znaczy, są ludzie z krótszymi wyrokami. wyrokami, tak, z krótszymi, jak również są ludzie, którzy mają dłuższe wyroki, jak na przykład, jak na przykład, no Marek, prawda? I jeszcze gdzieś około połowy wyroku ma za sobą, a drugie tyle przed. A ci, ci więźniowie, którzy, którzy jakby, no, nie są w tej grupie, ale mhm. po obserwują tych, którzy tu przychodzą, jakie opinie oni mają o tych ludziach? Musicie mieć też świadomość i to jest taka dosyć brutalna, prawda? Dla tych wszystkich, którzy tutaj występują z tym serduszkiem na rękach i tutaj już, prawda, z duszą, że niektórzy przychodzą tutaj tylko, żeby załatwiać interesy, bo to jest taka świetna możliwość, żeby się większa grupa ludzi spotkała, prawda? Więc będą sprawiać wrażenie dobre, może nawet czasem zaangażowane, ale tak naprawdę będą robić tutaj interesy. Także to też tak trzeba nadpatrzeć i Niektórych trzeba bardzo uważnie obserwować i dzielić wszystko na cztery albo nawet na dziesięć, mówię o wypowiedzi. To mi się wydaje teraz jest najważniejsze, no bo życie moje składało się w koło mojego życia, to było tyle śmierci. Wszystkich ludzi, których znałem, moich kolegów najbliższych nie żyją, zostali zabici. Na mnie były cztery zamachy, więc, więc no, no co, co powiedzieć, no, no dziecka byłem zbuntowany najmądrzejszy w sumie, wszystko wiedziałem, ja najlepiej i, i, i coraz, coraz dalej w tym tkwiłem coraz dalej grzązłem, w, w tym potem był zakład poprawczy, więzienie, tutaj nie, nie ten, ale widzę też w tym rękę Boga, że żyje. To, że teraz jestem tutaj z Wami, to zawdzięczam tylko Bogu i, i nikomu innemu. No. Siedzieliśmy, ja, Rafał. Rafał miał wtedy 25 lat więzienia, ja miałem 15 już za strzelaninę właśnie, za, za ten. No, siedzieliśmy taka, można było powiedzieć, wtedy cela najbardziej takich zagorzałych kryminalistów, <gryminalistów> tak? No i Adam nie lubił Żydów. I przyszedł Artur. Artur miał wytatuowaną fastygę Hitlera. I on myślał, że to jego będzie sprzymierzenie. <głos> jedzą, jedzą obiad, prawda, jedzą obiad. No i znowu tam coś na temat Żydów padło. I Adam pyta się Artura, lubisz Żydów? A on mówi, lubię. Ten się spojrzał na niego, bo on rozebrany cały był, był Lubię. No i my już byliśmy upaleni trawą i zaczęliśmy rozmawiać. Ja, I Adam go rozpoznał. On mówi. Ach, ty, mówi, jesteś, mówi, zawiesiłeś się na narkotykach. A on mówi, nic się nie zawiesiłem na narkotykach. I on, mówi, zaczął Artur nam opowiadać, że y, życie oddał Bogu i byłem pod dużym wrażeniem tego wszystkiego, co on mi opowiedział. No i potem stopniowo, stopniowo rozmawiałem dużo z nim, zacząłem trochę czytać Biblię i, i, i prosiłem go, żeby się modlił właśnie o mnie, żebym rzucił papierosy, żebym rzucił narkotyki i tak dalej, i tak dalej. I no, na dzień dzisiejszy nie biorę, nie, nie, nie, nie palę, nie, jakoś, nie wydaje mi się, że jestem innym człowiekiem, ale czy jestem, to już czas pokaże Teraz to nie, nie, mogę, nie mogę się pozbierać, nie palę papierosów, nie, nie, nie, nie biorę tego, tego świństwa, nie, nie, nie. zacząłem czytać książki i, i w ogóle dylematy, które... Się tam wkręcam w te książki, to wstrząsają moją psychiką. Kurczę. Tak samo czułam się jakoś w niej, i, i no jest, jest, jest, jest no, jakieś nowe życie no, odkrywam. Także no, byle tak dalej. No, uczę się, uczę się. No, no, na razie się uczę. Teraz mamy apel kasację do, do, tego, do tej strzelaniny 21 kwietnia prawda? 29 kwietnia mam z kolei do jeszcze jednych 15 lat, bo mam dwa razy po 15 lat, prawda? Tylko to wyrokiem łącznym będzie 15 lat i, i w tym przypadku no, nie dbam o to, co będzie 21 i 29. Nie obchodzi mnie to Dlaczego? chyba. Dlaczego? Bo Bóg jest moim Panem. I z godnością mi się wydaje, że poniosę te konsekwencje trudno. Trudno. Co mówisz bardzo dużo prawdy. Ja zacząłem w sumie od tego, że pierwszy, pierwszy taki mój krok, jaki w ogóle zauważyłem, bo to przychodziło wszystko stopniowo, to było to, że zaakceptowałem to, że to ja kieruję swoim losem i wszystko co robię że, i te konsekwencje. To jest moja wina. To nie jest tak, że. A przedtem było tak, że ja te, ten, te, te, tego wina, systemu wina.. Ko komuna była, to teraz jest, tak. nie ma pracy, nie ma tego. Ja sobie po prostu szukałem usprawiedliwienia na to i, i może, mówię, mi się wydawało, że to tak łatwiej będzie. Nie? Łatwiej. A czy miałeś możliwość obserwowania <śmiech> jakiegoś więźnia, tak przez dłuższy czas? Czy zauważyłeś, nie Jakieś jak, zmiany? Takie, jakieś zmiany, takie, które były widoczne dla kogoś, to jest trochę hmm. Myślę, że, nie wiem, czy pytasz mnie o ten palec Boży, że to właśnie to coś spowodowało? Wiesz co, bo ja, ja, ja powiem Ci tak. szczerze, że nie, nigdy nie, a, nie zwróciłem jest... uwagi na to i nie zaobserwowałem takich dramatycznych zmian. Jeżeli, ktoś, ja, jeżeli tu już widziałem ludzi, którzy są zaangażowani w coś, no to oni już w jakiś sposób e, funkcjonują tutaj. Nie widziałem nikogo takiego, kto był powiedzmy zły albo niezdecydowany i nagle coś się zmieniło. Ja tego nie widziałem. Być może inni na pewno. Nasze życie zmienił Bóg. Ale w naszych sercach było pragnienie zmiany. Nie chcieliśmy już tak żyć dłużej. Nie chcieliśmy tego życia, nie chcieliśmy odrzucenia. Nie chcieliśmy omijania z daleka i tego, żeby o nas mówiono, że jesteśmy nic nie warci, że z nas nic, nic nie będzie. Chcieliśmy zacząć żyć normalnie. Ale wiedzieliśmy, że o własnych siłach nie potrafimy w żaden sposób. I naprawdę dziękujemy Bogu, że usłyszeliśmy żywą Ewangelię, że jest ktoś, kto jest w stanie nasze życie zmienić. Panie Jezus Chrystus. I tego uchwyciliśmy się. Ja jestem dzisiaj 14 lat wolnym człowiekiem. Mam rodzinę, mam dom, mam dom pełen szczęście miłości. I zawdzięczam to tylko i wyłącznie Chrystusowi, komu innemu. I dziękuję Bogu za to, że mogłem być tutaj z Wami i mogłem Wam o tym powiedzieć. Jak to przyjmiecie, co z tym zrobicie, to już jest wasza sprawa. Zaśpiewamy pieśń.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 Co to znaczy, jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują? Odpowiedzi szukamy w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 14, wiersz 6, gdzie jest napisane Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie tak dużo jest religii na świecie, takie potężne religie. Na przykład mamy około 2 miliardy muzułmanów. W świecie jest ponad 400 milionów buddystów. Dookoła świata znajdziemy ponad 1 miliard katolików. Poza tym setki mniejszych religii. Jest to olbrzymia ilość ludzi. Jest to wielki ocean istnień ludzkich. Jest to olbrzymia ilość religijnych ludzi. I co ważne tutaj, niektórzy twierdzą, dużo ludzi uważa, że każda religia prowadzi do Boga. I tutaj mamy konflikt. Ktoś tutaj jest w błędzie, bo Jezus mówi nam coś innego niż mówią ludzie religijni. Pismo Święte dowodzi coś innego niż to, w co wierzą ludzie. Jeśli każda religia prowadzi do Boga, wiersz 14, w którym czytaliśmy Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują, powinien brzmieć inaczej. Powinno tam być napisane. Jakże szeroka jest brama i szeroka droga, która prowadzi do życia, a tak dużo jest takich, którzy ją znajdują. Jednak Jezus mówi, jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. I tutaj mamy konflikt. Ktoś tutaj jest w błędzie. Czy w błędzie jest Jezus Chrystus? Czy w błędzie są ludzie? Bo czytaliśmy też, wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. Jezus mówi też to, co czytaliśmy. Ja jestem drogą i prawdą i życiem, Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdy razem to podsumujemy, to Jezus mówi, ja jestem bramą, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Dlaczego ta brama i ta droga jest tak wąska? Dlatego, że ograniczona jest do jednej, jedynej osoby tylko, do osoby Jezusa Chrystusa. Żaden inny święty, ani święta, nie jest tu dodana. Jedynie i wyłącznie osoba Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj również, że do Boga, że do Stwórcy Nieba i Ziemi nie mamy dojścia przez żadną religię. Dotrzeć do Boga, zbliżyć się do Boga możesz tylko przez osobę. Przez jedną, jedyną osobę. Osobę Jezusa Chrystusa. Czy widzisz, dlaczego napisane jest, że wąska jest droga i ciasna jest brama? Jest jeszcze jedna ważna uwaga tutaj. Jezus nie mówi do nas tak, jak mówią nauczyciele religii. Przyjdź do nas, bo będzie wykład na temat drogi do nieba. Jezus mówi, ja jestem drogą. Jezus nie mówi, przyjdź do nas, bo będzie wykład na temat prawdy. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Jezus nie mówi do nas tak jak mówią nauczyciele religii, przyjdź do nas, bo będzie wykład na temat życia. Jezus mówi, ja jestem życiem. Inaczej mówiąc, chcesz znaleźć jedną, jedyną bramę, która prowadzi do żywego Boga, musisz spotkać żywego Jezusa. Chcesz znaleźć się na właściwej drodze do żywego Boga, musisz spotkać żywego Jezusa. Chcesz poznać prawdę o żywym Bogu? Musisz poznać żywego Jezusa. Chcesz mieć życie wieczne z żywym Stwórcą? Musisz najpierw spotkać żywego Jezusa. Jeżeli twierdzisz, że każda religia prowadzi do Boga, to znaczy, że nie spotkałeś, nie spotkałaś jeszcze żywego Jezusa Chrystusa. Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą. Poznaj żywego Boga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 W dalszym ciągu słuchamy audycji Wiara i Wolność. Przechodzimy do pozostałej części audycji, w której ostatnio mówimy na bardzo ważny temat. Korzystamy z mądrości Salomona. Mądrości, która dana została Salomonowi przez samego Boga. I Pan Bóg powiedział mu, że nigdy nie było, nie będzie takiego człowieka o takiej mądrości, jak on miał. Dlatego warto z tej mądrości korzystać i mówimy o różnych sprawach i mówimy o sprawach praktycznych bo teologia jest ważna ale za dużo teologii bez praktyki bez odniesienia do codziennych spraw naszego życia to nas nawet zniechęca bo my chcemy wiedzieć jak żyć na co dzień dlatego przypowieści Salomona są taką lekcją praktyczną dla naszego życia. Nie poruszymy wszystkich tematów, bo jest ich tam dużo, ale dotykamy je tylko po to, żebyście byli zachęceni i żebyście sami szukali mądrości, czytając przypowieści Salomona codziennie, bo jest ich 31 rozdziałów, jeden rozdział na każdy dzień. I abyście czytali je do końca swojego życia. Dzisiaj ze mną jest Ania i Józef Lupa. No Dobry wieczór państwu. państwu. Ania jest z nami po w krótkiej przerwie, więc dzisiaj temat jest bardzo ważny, że jest ważny, aby Ania brała udział w tej rozmowie, bo temat dzisiaj będzie dotyczył kobiet, mądrych kobiet. A ostatnio mówiliśmy o relacji między rodzicami, dziećmi, dziećmi, rodzicami, a dzisiaj zajmiemy się sprawą kobiet i zaczniemy od rozdziału 14, wiersz pierwszy. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie, własnoręcznie go burzą. Krótki wiersz, bardzo ogólnie określający sprawę, bo mówi o mądrości kobiet. Ojej, cóż to jest mądrość kobiet? Właśnie chcemy przeznaczyć na to być może dwie audycje. Nie dlatego, że mądrość mężczyzn jest nieważna, jest bardzo ważna, ale mądrość kobiet jest trochę inną mądrością niż mądrość mężczyzn, ponieważ tak jak charakter kobiety, jak osobowość kobiet jest inna od mężczyzny, tak i mądrość kobiet jest inna. Mądrość kobiet dotyczy innych obszarów naszego życia, dlatego zajmiemy się dzisiaj mądrością kobiet. Co to jest... Mądrość kobiet w praktyce, tak, taka, która służy rodzinie, służy dobru w rodzinie. Przede wszystkim jest tutaj mowa o budowaniu. Jest napisane, że mądrość kobiet buduje ich dom. Kiedy tak o tym myślę, często oglądałem filmy, kiedy po II wojnie światowej Mężczyźni razem z kobietami odbudowywali na przykład Warszawę. I tak sobie pomyślałem, a tutaj jest mowa, że mądrość kobiet buduje ich domy. Czy to jest mowa o budowaniu fizycznym? Stajemy sobie sprawę z tego, że dom to nie jest tylko budynek, to nie są tylko mury, ściany, ale że, że dom to to jest tak naprawdę relacja, to jest a, wzajemna miłość, zażyłość i tak dalej, i tak dalej. I ja sądzę, że jeżeli jest taka potrzeba, aby kobieta również i w sposób fizyczny wspierała męża i często sami tego doświadczamy, jeżeli jest taka potrzeba to absolutnie tak należy, że kobieta musi zakasać na przykład rękawy i musi pomóc. Jednak tutaj w tej przypowieści Salomon mówi o czymś głębszym, o czymś co jest ta naprawdę bardzo, bardzo ważne w życiu każdej rodziny. Bo tutaj jest mowa o rodzinie. Dom to jest rodzina. I widzimy tutaj, że od mądrości kobiet zależy, czy dom jest w rozsypce, czy dom też jest solidnym domem. Co znaczy, że relacje, które są w tym domu są zależne od tego, jaka jest kobieta. I tutaj nie, nie mowa jest o tym, jak jest inteligentna, jak jest wykształcona, ale tutaj jest mowa o tym, jakie jest jej serce. Dlatego, że mądrość, o której mówi Salomon, pochodzi z serca. Oczywiście wiedza, poznanie ma znaczenie, ale tutaj Salomon mówi o mądrości, która pochodzi z serca. A tą mądrość daje sam Bóg. Dlatego też... Um, ten werset mówi, że ko mądrość kobiet buduje ich dom oczywiście budowanie zaczyna się w pewnym momencie i kiedy patrzymy na fizyczne budowę jakiegokolwiek domu, to najpierw trzeba założyć solidny fundament później na tym dopiero fundamencie budowane są elewacje i budowane są ściany, na koniec jest to wszystko przykrywane dachem i tak dalej także jeżeli mówimy o rodzinie, mówimy o małżeństwie, zaczyna się to w pewnym okresie i, i później jest to progresywny postęp. Ten postęp w rozwoju miłości, w rozwoju relacji, w budowaniu relacji rodzinnych zależy, tak jak tutaj Salomon mówi, od mądrości kobiet, od tego, jakie jest ich serce, jakie jest ich nastawienie. Mądra kobieta i ta, która buduje dom, to mi się kojarzy z, z takim ciepłem, z miękkością, ze spokojem. Taki dom, do którego się wraca i tego się oczekuje, czy o, o tego się pragnie. To są takie cechy. Na pewno mężczyzna ma duży udział, żeby dom był bezpieczny, żeby ludzie w domu czuli się bezpiecznie, a kobieta właśnie... Dla mnie to jest ta osoba, która buduje ciepły dom, taki miły dom, przytulny dom, gdzie jest miłość, taki miękki dom w sensie ogólnym, że przychodzisz chętnie, spracowany, zmęczony, bo tam w tym domu odpoczniesz. To tak samo jak przychodzimy do domu i często jest tak, że na zewnątrz jest burza i uciekamy do domu. Na zewnątrz jest mróz i wiemy o tym, że w domu jest ciepło. Na zewnątrz... Jest tak gorąco, że uciekamy, bo w domu jest chłodno. Że dom właśnie to jest takie miejsce, taka przystań, oaza, miejsce odpoczynku. Ta, jest to miejsce, gdzie zawsze czujesz się dobrze. Miejsce, gdzie zawsze jesteś, czujesz się jak u siebie. Miejsce, gdzie um, tak naprawdę wiesz o tym, że jesteś kochany. WPNA Oak Park, Chicago. I widzimy tutaj właśnie, że to tak bardzo zależy od kobiet. A tak naprawdę zależy od tego, czy jest mądrość w sercu tych kobiet, że na przykład mężczyzna czy też mąż a, wraca z radością do tego domu. Dlaczego wraca z radością? Dlatego, że wie o tym, że tam ktoś na niego czeka, że tam jest kochany, że, że tam jest miejsce, gdzie może odpocząć. Właśnie taki jest dom do tego został stworzony przez Boga dom ale nie tylko w kwestii fizycznej mówimy teraz o, o relacjach i teraz kobieta jeżeli jest kobietą która służy Panu Jezusowi która wypełnia to co mówi Słowo Boże jeżeli Słowo Boże jest w sercu człowieka jeżeli Pan Jezus przez Ducha Świętego mieszka w sercu człowieka w sercu kobiety wtedy ta kobieta nazwana tutaj przez Salomona, jest mądrą kobietą. Jak kobieta może sama siebie zbadać, czy jest mądrą kobietą? Bardzo prosty test. Wystarczy wziąć Słowo Boże, przeczytać na przykład przypowieść Salomona, 31 rozdział od 10 wiersza i zbadać siebie, zbadać siebie, czy tak naprawdę ja jestem mądrą kobietą, czy tak naprawdę w moim sercu jest mądrość Boża, czy szukam tego, co mądre, czy szukam tego, co Bóg uważa za mądre, czy uważam sama siebie tylko za mądrą, a może ta mądrość, którą uważam, że jest niby mądrością, tak naprawdę jest głupotą w Bożych oczach. Dlaczego tutaj powiedziałeś, że jest głupotą? Bo tutaj druga część tego wersetu mówi, że lecz głupie własnoręcznie go burzą. Jeżeli serce kobiety jest zatwardziałe na Słowo Boże, a na przykład podejmuje decyzję postępować tak, jak mówią koleżanki, mówi, będę robiła tak, bo ja tak uważam za słuszne, czyli nie tylko jak koleżanki. Ona również uważa to za słuszne. Albo tak, bo tak wszyscy postępują. A to prowadzi do zburzenia relacji, do zniszczenia małżeństwa. To znaczy, że w oczach Słowa Bożego takie postępowanie jest głupie. My kobiety niestety bardzo często kierujemy się emocjami, kierujemy się uczuciami, które niestety nad mądrością Bożą, które burzą to, co powinno być budowane własnoręcznie zaczynamy burzyć. Nie chodząc w Bożej Prawdzie, nie chodząc w Bożym Słowie, chodząc daleko od Jezusa Chrystusa każdego dnia nie postępujemy ani dobrze, ani mądrze. Zaczynamy coś burzyć, zaczynamy coś niszczyć. Zamiast do tego, co, do, do czego zostałyśmy powołane, do budowania. Ujęło mnie to słowo buduje. W, właśnie w tej przypowieści, w 14, 11, że kobieta mądra buduje. Jest to coś, co trwa. To nie jest coś, że zbudowała i jest, i będzie, i tak zostanie. Nie, ona to cały czas ma robić. Ona cały czas ma szukać. Po, to, po co? Po to, aby właśnie ten dom nie zaczął być burzony. Po to, aby ten dom nie zaczął aby ten dom nie legł w gruzach. Ona jest do tego powołana. To jest ważny, bardzo ważny punkt, bardzo ważna uwaga, bo na pewno większość kobiet nie chce niszczyć własnego domu czy własnej rodziny. Ale to, co powiedziałaś, Aniu, ponieważ własne pragnienia, strach o siebie, o to, żeby swoje emocje zaspokoić, żeby dać upust swoim emocjom, to bierze górę nad sprawami całej rodziny i to już wystarczy, żeby dom był burzony, a nie budowany. Zrobimy przerwę. Mam w sobie głos. Czasami słucham go. Co do. Oh Wracamy do naszej rozmowy Dzisiaj temat gorący Bo omawiamy Czy też a Nawet może ktoś powiedzieć Oskarżamy kobiety I niektóre panie Mogą mieć problem z tym tematem A dlaczego nie mówicie nic o mężczyznach Jeśli słuchacie audycji regularnie To mówimy bardzo dużo o mężczyznach też Ale dzisiaj Jest temat kobiet Kiedyś ktoś powiedział, czy jest takie powiedzenie, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi jakaś kobieta. Jak się dobrze temu przyglądniemy, to stwierdzimy, że faktycznie tak jest. Że jeśli mężczyzna odnosi jakieś sukcesy, coś dobrego w swoim życiu osiąga, to za tym stoi czasem żona, czasem matka. Jest za tym kobieta. Dlatego... Właśnie warto zwrócić na to uwagę, że kobieta ma duży udział w budowaniu sukcesu nawet mężczyzny, swojego męża czy swojego syna. Skorzystamy teraz z wierszy, które pozwolą nam, pomogą nam popatrzeć na te sprawy, a jest to ostatni rozdział przypowieści Salomona, rozdział 31 i jest tam parę wierszy.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 nie jada chleba niezapracowanego. Tak, dziękuję Aniu. Dzielna kobieta. Dzielna kobieta, trudno o taką. Ciekawy temat, że i jest dzielna kobieta, są dzielne kobiety i trudno o taką. Zastanówmy się na, nad tym. Skąd to wynika? Przecież dużo jest kobiet, które no, starają się, które zabiegają o coś, a jednak trudno jest oddzielną kobietę. Skąd pochodzą te dzielne kobiety? Kto je ma? Skąd one się biorą? Oczywiście mówimy to cały czas w kontekście Słowa Bożego i tak jak wcześniej podkreślaliśmy, czym jest prawdziwa mądrość, że mądrość tak naprawdę jest życiem wedle Słowa Bożego, że prawdziwa mądrość jest posłuszeństwem Słowu Bożemu, a poznaniem Jezusa Chrystusa tak teraz, kiedy idąc dalej, mówimy, że dzielna kobieta... To co znaczy dzielna kobieta? Że za fundament swojego życia, za fundament swojego domu, relacji, bierze Słowo Boże. Że wbrew temu, co mówią sąsiedzi, co mówią znajomi, co mówią koleżanki, wbrew temu wszystkiemu, często co mówi nawet własna rodzina, ona mówi... Ja będę postępowała wedle Słowa Bożego. Ja tak będę postępowała. Ja będę posłuszna Słowu Bożemu. Kiedy oglądamy filmy z czasów siedmiowiecza i, i dawniejsze, często tam jest pokazywany dzielny rycerz. Na przykład. Z czym się właśnie to słowo nam kojarzy? Że wbrew przeciwnością, dąży do celu, że ma za, założony cel, do którego dąży, że całe swoje życie poświęcił właśnie temu celowi. I tutaj właśnie jest mowa, że dzielna kobieta, trudno taką, jakżeż trudno dzisiaj właśnie znaleźć kobietę, która całe swoje życie położyła na Słowie Bożym, położyła w Jezusie Chrystusie, że całym swoim sercem, umysłem i życiem zaufała Jezusowi Chrystusowi i podjęła tą decyzję, że będzie służyła Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli będzie służyła Bogu, będzie budowała dom. Ten dom będzie przystanią. Będzie szanowała męża. Będzie dbała o dzieci. Dlatego, że Pan Jezus to nakazuje. Jeżeli w jej sercu będzie miłość do Jezusa. Kobieto, chcesz być Mądrą kobietą? Chcesz być dzielną kobietą? Przyjdź do Jezusa. Przyjdź i podaj Mu swoje życie. Zawołaj do Niego. Poproś Go, aby to On był Twoją siłą. Abyś to Ty mogła czerpać z Jego siły. Z Jego miłości, z Jego mądrości. To, czego Ty potrzebujesz do każdego dnia. Może potrzebujesz walczyć o swojego męża, może potrzebujesz walczyć za swoje dzieci, które dzisiaj są uwikłani w nałogach. Może potrzebujesz właśnie tej siły. I nie masz, nie masz, płaczesz, jesteś poddana, zrezygnowana i nie widzisz, że jesteś dzielna. Bo widzisz tylko to, co ciebie otacza, jesteś sama, czujesz się samotna, może tylko to i ci, którzy ciebie otaczają jeszcze bardziej dosłownie dobijają Ciebie potrzebujesz Jezusa Chrystusa potrzebujesz Jego dzielności i Jego mądrości, aby każdego dnia budować swój dom chcesz mieć dom, który jest spokojny który jest przepełniony miłością pokojem w Jezusie Chrystusie, w Jego mądrości i miłości możesz to mieć to zależy od Ciebie, tak naprawdę zależy od Twojej mądrości dzisiaj czy jesteś na tyle mądra, aby powierzyć swoje życie i swój dom Jezusowi Chrystusowi. Czytać Pismo Święte codziennie Słowo Boże powinno być ich chlebem, a również i przypowieści Salomona. Sądzę, że tymi krótkimi audycjami zachęcimy Was, również Was, drogie Panie, które się bardzo często męczycie w swoich sytuacjach, zachęcimy Was, żebyście później mogły poradzić swoim dzieciom, swoim synom, córkom. To jest tak, że często właśnie kobieta oczekuje zmiany, najpierw zmiany swojego męża. Oczekuje zmiany u innych. Ale tutaj właśnie to słowo nawołuje nas, abyś to, abyś to ty sama pierwsza przyszła do Jezusa. Abyś ty pierwsza stała się mądra i dzielna abyście swoje życie budowała na Słowie Bożym, które Jezus powiedział, że kto buduje na moim Słowie, buduje na skalę. On jest tą skałą. Jezus jest skałą. To słucha i wypełnia moich słów. Ta przemiana, ten początek często budowania relacji rodzinnych. Znam mnóstwo przykładów, kiedy to właśnie kobieta pierwsza zwróciła się do Boga, zwróciła się do Jezusa kiedy dom był całkowitą totalną ruiną i ona wtedy znam te kobiety, mógłbym wymieniać tutaj imiona ale to, to jest prawdziwe to jest rzeczywiste to jak widzę jak te rodziny dzisiaj kwitną gdzie początek był właśnie od kobiety ale ten początek był wtedy, kiedy kobieta przyszła na kolanach do Jezusa i powiedziała, Panie Jezu, pomóż mi, ratuj mnie, moją rodzinę. I kiedy te kobiety zaczęły czytać Pismo Święte, poznały Jezusa, położyły w Nim swoje zaufanie, mąż się zmienił, dzieci się zmieniły. I dzisiaj jest nowy dom, nowa relacja. I to wszystko tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bo On ma moc, On ma moc zmienić dom. On tak naprawdę, Pismo mówi, że jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno człowiek się trudzi. To Jezus jest tym budowniczym. Ale tu widzimy, że cała ta dzisiejsza audycja nam mówi, że Jezus jest budowniczym, ale kobieta musi żyć z Jezusem. Musi być, żona musi być kobietą, która żyje z Jezusem. Dzielna kobieta to na pewno taka, która walczy o rodzinę, walczy o męża, ale ta walka jest mądrą walką, to na pewno nie jest walka na noże, na pewno to nie jest walka tym językiem, o którym Aniu wspomniałaś, a więc takim ostrym, niszczącym językiem. Dzielna kobieta to jest na pewno, która wie o co walczy i właśnie o to walczy i i warto takie kobiety spotykać, na pewno warto się o takie modlić, ci, którzy modlą się o żony, wy rodzicem którzy modlicie się o dobre żony, właściwe żony, odpowiednie żony dla synów, to czytajcie przypowieści Salomona, abyście umieli je pokierować i abyście umieli im poradzić, jakiej kandydatki na żonę mają szukać. Wierzę, żeśmy was zachęcili tym, że zaczniecie szukać mądrości sami, a wtedy dzieci będą szukać mądrości tam, gdzie jest mądrość. Dziękujemy wam za y, słuchanie i dziękujemy również Ani Józefowi. Dziękujemy, dziękujemy państwu. państwu.